Jaskinia. Nie będę słuchał innych podcastów. słuchacie podcastu jaskienia głupoty. Po tym ty niewątpliwie innym intrze, którego w ogóle nie było i po pierwszych wyrażeniach tego niezbyt wspaniałego i niezbyt wspaniałej jakości dźwięku wam powiedzieć, o co chodzi. Otóż, intryk jak jakie słyszeliście to będzie zawsze intryk, kiedy odcinki będą terenowe, bądź dyktafonowe. No tak sobie wymyśliłem, żeby było łatwiej, bo w studiach mogę Mogę to robić razem, mogę nagrywać razem z podkładami, a już w terenowych nie. No, Więc tutaj będzie tak łatwiej, będzie wszystko. I słuchajcie, gadam do dyktafonu, chociaż nigdzie w terenie we własnym nie jestem, bo jestem na łóżku, u mnie w domu na łóżku jestem. Ale kabel od telefonu, od telefonu, od mikrofonu jest tak daleki, żeby do łóżka dosięgnąć a poza tym nawet nawet chcę przetestować miękka posłuchajcie na tym sprzęcie będą się chyba nagrywały wszystkie odcinki terenowe więc zastanówcie się czy jakoś jest na tyle dobra żeby żeby no było dobrze no ale to są tanie tanie używane za takie mikrofony cyfrowe nie wiem czy ja tak kupię ale szczerze powiedzcie, czy jakość dźwięku jest dobra znaczy nie do rzeczywistość, znaczy można jej słuchać, czy może no jednak tak super nie jest. No powiedzcie mi, powiedzcie mi. No i dzisiaj będzie odcinek, być to będzie pół odcinek właściwie. E, tak samo jak był suplement 12,5, tam teraz będzie 18 odcinek. No bo to jest 17,5. Dodać 12 to nie. pół, w połówkach 12,5. I połówka z co dzisiaj 17,5 razem nam daje 18, więc 18 odcinek. Tak to pogmatwany, no ale niech będzie. No więc dzisiaj będzie o płycie, o i o trzech koncertach. O koncertach. Oficjalnie ruszamy i odcinek będzie trwał 23.50 pół. Zaczynamy. Completely unprofessional, mój synu. Słuchaj, moja córko. Kompletnie <ścoughs> <ścoughs> uh, <aha. ścoughs> <ścoughs> unprofessional. pierwsze wszystkie konwenanse. W tym roku Mikołaj odwiedził mnie trochę później, niezwykle. Dostałem chyba prezent na Mikołaja, kiedy to było, którego to było. Dzisiaj jest czwartek, jestem więc dostałem Mikołaja tego. i Mikołaja dostałem wydanie dwupłytowe, Kult MTV Untrakt. To, są to e, jedne z najlepszych utworów kultu. E, w Grecji Antract Żeby był smaczek jeszcze jest to wydanie koncertowe, więc fajnie, fajnie. Tak lista to jest jeźdźc umarł mój bruk 932 Berlin. Dziewczyna się bała pogrzewów. Maria Masyna, Czarne słońce. Męgracy, w czarnej urnie post nie do lat. Tam. I tutaj się kończy pierwsza Fidit. Zastanówcie się sami. Rozpoczyna Fidit Dyru. Zastanówcie się sami. Szantowe, bliskie spotkania trzeciego stopnia. Jeżeli nie chcesz odejść, odejść, odejść. Rachia, gdy nie ma dzieci. Wygarnij światła purpurowe. Ruklij starada Żydów. Komu bije dwoń? i tutaj zaczynają się bisy, Celina, baranek, mieszka w Polsce, Sowieci, 100 lat, 100 lat to jest jak śpiewają 100 lat ludzie kultowi, więcej, koncert był nagrany w, w mojej 14 rodzinie, czyli 22 września roku 2010, Fajnie. I słuchajcie, ja Wam mogę polecić, tak jak już mówiłem albo i nie, mam wydanie dwupłytowe, yy, no, fajne, fajne. Yy, nie znaczy, że co ja gadam, mam wydanie Wafili plus DVD, na DVD jest cały koncept pokazany w wideo. Oczywiście nie można się spodziewać, spodziewać jakiegoś super wideo, bo to jest taki dodatek do płyty DVD. Osobno można kupić też normalne DVD. Z tymi wszystkimi wydatkami no ale trudno koncert sobie na święta odejdzie na święta w to nie będę miał internetu więc mam taki pomysł, że nagramy kinek świąteczny i wam zostawię aby sobie go słuchacie w święta niech będziecie mieć czas, albo było po święta mam już na niego mały pomysł, ale to będziecie jeszcze na niego mamy czas, prawda? zaraz dobrze, nic co? Aha, płyta kosztowała 45 zł No i No i no i no, no. Myślę, że się opłaca, jak za te pieniądze naprawdę się opłaca Sama płyta Betting Black ACDC kosztuje żółtych 50. Tam mamy tylko 10 piosenek, Tutaj 25 plus DVD za 45. Dobrze, następnym tematem jest koncert. Ja tak o tych koncertach gadam. Nie. No, jeżdżę na koncerty, lubię koncerty, więc czemu mam o nich nie gadać. Koncertem, który którym będę teraz mówił, jest w Schwier. Już o nim mówiłem w odcinku, pod tytułem książki, koncert. Chociaż miały być koncerty, ale nie jest klawię, to tak jadła. Faniszwicz się potwierdziło, że będzie w Polsce. Chociaż o tym, że będzie w Polsce, to było wiadomo, ale kto na nim będzie, nie do końca. Potwierdziło się Iron Maiden. No, no i co? Pierwszy ja przejść jego jadę na Ironów. No. Dobra nasza. E, bilety. Jakie są bilety? E, bilet, na który, który ja pewnie kupię. Na płytę. Oddalony 90 metrów od sceny. 198 zł. E, Emily entrance y y płyty, czyli takie wyjście z karty. Jeśli chcesz być jednym z pierwszych, którzy wejdą na płytę, płacisz 250 złotych, oni się wcześniej wpuszczają. Zabezbić ja to na pewno to był... 400 złotych, Golden Circle i CDB. Czy to byłem, nie muszę tłumaczyć? Golden Circle... To jest ten to od... od chyba 5... nie, od kilku metrów do 90 metrów od strony, za 400 zł 450 zł every enter, od tych właśnie i za 880 zł miejsca wik jest to co to z takim pasem jakimś nie wiem nie wiem co tu tam jest nie, no więc ja tam będę jeśli też będziesz fajnie może się spotkamy na pewno z tego sobie i będzie fajnie, będzie fajnie. Kto jeszcze na tym może być? Jak już mówiłem, może być Motorhead i Flipknot. Na Flipknota chyba się będę nas cieszył najbardziej z całej tej trójki. Chociaż I don't ja też sami tak posłuchaj tego, i ten Amber of Nie, że yeah, yeah, yeah, no to zaśpiewałem. Bo zupełnie inne. i robię no zupełnie nie no. Ja nie będę śpiewał no bo tak, Fear of the Dark. No bo największym moim marzeniem jest, żeby zabrali From Hill. to ever. Jeśli nie znacie to sobie spójrzcie za niebisty kawałek rokowy, ale no, ma ten pasem taki. Yy, dobrze, no to... Ciemianowicie, no. 6 lutego będzie grał ze pół ja jako, że jestem fanem nie tylko metalu, ale też roka, również tam będę. Yy, no, w tym po na Wiskim Townsport Kultury, więc niedaleko mam. Yy, idę tam zapaść z mojego zespołu, bo Montefków, to jestem literze w tyłu rytmicznym, nie tym co wybija solówki, bo bym kaleczył te solówki, bo jeszcze nie jestem aż tak zaawansowany, żeby odwracać zespoły solówki. Ale nawet innego ja myślę, że już mogę być. No i nie, idę tam właśnie w pasji z tobą. Znaczy nie wiem dokładnie, to się test katoli. To jest nasze pierwsze spotkanie w Silvre albo w internecie się znamy. Przy okazji ten katolik widzicie się poznaje, nie? W internecie? No mm. i myślę, że w nim pójdę. E, I ty to? 35 zł. To jest do głowy drogo. Tylko 300 miejsc, ale w tym znajomickim ten tam są kozynę, tylko 300 miejsc. I w dniu koncertu, te bilety będą wynosiły złotych zł. No, więc co? Czy, ich koszt będzie wynosił złotych 40. Nie, że bilety będą wynosiły gdzieś tam 30 zł. W ogóle to tak głupie, że suma 1 plus 2 wynosi 1. Wynosi coś śmieci, nie? No, No, ale w tyle. Jeszcze biletów nie można kupić, ale nie przeszła tam za jakiś tydzień, dwa, będzie można, będzie można kupić. już I teraz koncert teoretyczny, o którym wiadomo, że może być, nie że będzie, a że może być, jest to koncert kultów w Siemianowicach Śląskich. Yy, chyba, chyba też 13 lutego roku 2009 tym razem. No bo to był, nie, to był chyba 13 lutego w około w Siemianowicach odbył się koncert grupy Kult. No ja wtedy o co kult nie wiedziałem, Widziałem mniej więcej tu o tym, że to wyjechali na wakacje, to on coś w tym śpiewał, to nawet, nawet nie pomyślałem. Ale, ale, ale na stronie Siemianowickiego się mianowickiego Częstom Kultury, kpl podektuję na teraz C-I-E-M-C-K pl jest, yy, jest taka sonda, kogo mamy zaprosić do śmiałkiego zacznę kultury I jestem też kult. No to zagłosowałem z dwóch kom komputerów, z trzech lądarek. Tam w ogóle naprosiłem wszystkich żeby, żeby żeby zagłosowali. Trochę się w proxach pobawiłem. No niestety, ale to kult jest. W prosach, to chyba mogę się w prosach pobawić, nie? No. W prokszach się trochę pobawiłem. No i co? i No i co? Wejdźcie na siemce, na sypełni się niedawickiego w ten kulturę. Uwaga, jeszcze raz mówię. s K.pl I tam koło niuszu na dzień 16. 16. To jest dzisiaj grudzień. Jest to koło newsu. mianowicie mają serce, czy coś takiego. Jest po prawej stronie sonda i tam zagłosujcie na kult. No i zobaczę kult w twoim mieście. Dzięki wam. Proszę was. Tak. Proszę was. Już tam kult ma nawet 20, zł, 20, zł, 20, głosów. Tam znajomych przycisnąłem. Zagłosujcie, zagłosujcie. Kilku zagłosowało, kilku ludzi w internetu zagłosowało. Tak. Przemko. Zagłosował na Ewę Farnę, bo już przecież raz kult widziałem, teraz sobie zobaczę Ewe Farnę. <grymne> no, ale dobra, dobra, No, więc głosujcie. Głosujcie. No i dobiegamy do końca odcinka. 11 minut, według mojego zegarka mówi. Oczywiście mój dyktafon konceptowy nie ma. Takiego jest dusz, jak pokazywanie, ile się czasu nagrało. Ale to kasetowy. Dajmy mu spokój. Słuchajcie, ostatni odcinek mojego podcastu, czyli ja odcinek, przed od, subiektywnymi o książkach, był odcinkiem tak dennym, że... No nie wiem, słuchajcie, ja mam 14 lat, czyli te moje odcinki będą w jakiś taki sposób Jeśli ja stwierdzam, że odcinek jest denny, to jest, denny, to nie dopłatą jej drugiej. Słuchajcie, no, I wybaczcie. Każdy ma jakieś pierwsze odcinki w moim przypadku. Był wysok. Niestety nie wyszło. Wyjątkowo uważam, że te najgorsze odcinki na wiosce, tylko jeżeli dopuściłem. A to moja. się tak. No, odsłuch mi się tak. Słucham. Już na szczęście odsłucham. Był listką. I mogę się biegnie usłuchać. No, w poprzednim odcinku był dawny, myślę, że ten pół odcinek jest Więc tak, pamiętacie, że to pierwsze intro, ono będzie przy odcinkach specjalnym. Ale jeżeli odcinek specjalny jest, to już wcześniej odcinkiem byktafonowym, będzie insta takie nie jest Jeśli tak. odcinek jest byktafonowy, no to insta jest taki jak teraz. Jeżeli odcinek nie wyjdzie, to będzie jest normalna. Insta jest no widzę, że będę mieć no, problem z no, bo może mi dostanie ten kafon, a niedługo chyba się przejdzie na laptopa, chociaż to nie jest Więc e, no, no wiecie, jak na laptopa się nagrać podcasty, chciałby z mikrofonem zewnętrznym, no niestety, hmm. będę nie tafony, bo będę się nie nagrywać na tych kafonów, bo mam się nie da. Więc, cześć, słuchajcie polskich podcastów, komentujcie, no, a i tyle. Mówił Krzyszman, dzięki, cześć.